Jestem Ryan Sinclair, oficer 3 stopnia, kontrola drogowa, na czarnym sutanie na Alei Gwiazd. Na bez żółtku, jebany! Po cie Ma bewu skurwysyn Elo!